Sygnały Świata. Poznań. Wielkopolska. Co to jest takiego ten mały przycisk? To jest bardzo dobra możliwość wezwania pomocy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, za pomocą jednego przycisku z dowolnego miejsca mieszkania. To jest przycisk życia. To jest przycisk, który ratuje życie. Taki anioł stróż? Dokładnie coś w takim stylu. Michał Gomola. Osoba, która potrzebuje pomocy, zostaje wyposażona właśnie w ten guzik, który może sobie nosić na zawieszce na szyi, albo może sobie go nosić jako zegarek na ręce. I drugą częścią tego systemu to jest skrzyneczka, która jest podpięta do linii telefonicznej. I w momencie zagrożenia albo poczucia wezwania pomocy, potrzeby wezwania pomocy, naciskając na ten guzik, ale to już z dowolnej części mieszkania, wołam pomoc, łączę się z Centrum Obsługi Podopiecznego, z żywą osobą, która przez tą skrzyneczkę ze mną rozmawia i się mnie pyta, jak mi może pomóc. To spróbujmy może, naciśniemy na ten przycisk. Dobrze, ale ja Pani Rukub proszę, żeby Pan na ten przycisk przycisnął. Dobrze już, dobrze. I co teraz się dzieje? Właśnie, teraz dostaję taki pierwszy sygnał, że wykonujemy łącze telefoniczne. obsługi podobiecznego. Pani Michale, w czym możemy pomóc? Dzień dobry, pani ja już wiem, że to pani, pani Kasiu. Um, nie czuję się dobrze. Um, nie wiem, co się stało. Ja przepraszam pana, ale ja muszę akni jeszcze tutaj oddać to połączenie. Czy wszystko jest w porządku? Tak, wszystko jest w porządku. To możemy się rozłączyć? Tak, rozłączymy się króciutko. My połączyliśmy się w tej chwili na żywo z naszym Centrum Obsługi Podopiecznego i dlatego pani Kasia skończyła tak szybko tą rozmowę, bo wszedł naprawdę jakiś prawdziwy e, przypadek. Coś się tam musiało stać, dlatego pani Kasia zaraz skończyła tą rozmowę i odebrała tą, tą bardziej ważną rozmowę. Forując właśnie taką usługę, pierwszym takim punktem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z tą osobą, która potrzebuje pomocy. To znaczy, zbieramy takie podstawowe dane jak miejsce zamieszkania, czy ta osoba mieszka sama, gdzie mieszka, czy jest winda, jaki jest kod domofonu, jakie jest dojście, które piętro. To są bardzo ważne informacje, jakbyśmy na przykład musieli wzywać pomoc służb trzecich, na przykład wezwać karetkę pogotowia. Także staramy się ocenić stan zdrowia takiego podopiecznego, czy zdarzały się już jakieś upadki, omdlenia w ostatnim czasie, jakie choroby ma ta osoba. Trzecią częścią tej naszej ankiety są właśnie takie informacje, gdzie są osoby bliskie, jak daleko mieszkają osoby bliskie, które mają klucz. I mogłyby w takiej sytuacji zagrożenia jak najszybciej podejść do tego pacjenta tak i zobaczyć, co się stało. To może być sąsiad, to może być córka, to może być syn, to może być jakaś bliska rodzina. Dla nas też są właśnie bardzo ważne te osoby, które możemy w tym momencie zaraz automatycznie poinformować, że tam coś się stało. To jest jedna część tego systemu. Druga część tego systemu jest coś takiego, że nawiązując rozmowę z tą osobą, która wyzwała tej pomocy, pytamy jej się dokładnie, co mamy zrobić. I sugerujemy już na przykład, mamy zadzwonić do do córki, do syna, czy mamy na przykład wezwać karetkę pogotowia, bo wiemy, że to jest osoba, która ma 15% niewydolności serca i naprawdę potrzebuje w tej chwili pomocy. Ten przycisk jest również mikrofonem? Nie. Mikrofonem jest dokładnie ta skrzyneczka, która jest podpięta pod tą linię telefoniczną. I teraz bardzo coś ciekawego. To urządzonko jest takie czułe, że my możemy nawet nawiązać kontakt bosowy z tą osobą, jak ona by się przewróciła w łazience i między nami są jedne zamknięte drzwi. Ona nas będzie słyszeć i my tą osobę będziemy też słyszeć. Czyli osoba potrzebująca musi nosić na szyi ten wisiorek z przyciskiem? Tak. Albo na ręce tak. mały przycisk wielkości zegarka tak. ręcznego. Tak. Ona się nawet może z tym przyciskiem kąpać, tak? Ten przycisk jest wodoszczelny i nawet bardzo na to nalegamy, żeby ta osoba nosiła właśnie to, jak się, jak się kąpi albo jak bierze prysznic, bo wiemy, że w łazience często zdarzają się takie przypadki, że ktoś szybko może się poślizgnąć i wtedy w tej łazience normalnie nie ma tego telefonu. Tutaj naciskając na ten guziczek już wzywa zaraz pomoc i my wiemy, że coś się stało i my wiemy, że musimy zareagować. Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja dla osób niepełnosprawnych, osób niewidomych, słabowidzących, które są samotne, samodzielnie mieszkają i może takiej pomocy często potrzebują. Dokładnie dlatego zdecydowaliśmy się, żeby wprowadzić w Polsce taką usługę. Jesteśmy pierwszą firmą, która się podjęła tego zadania. Te systemy działają już na zachodzie od 15 lat. Celem usługi jest danie właśnie tym ludziom możliwości zostania jak najdłużej w swoich czterech ścianach. I daje mi to poczucie bezpieczeństwa, że jakby się coś stało, naciskam na ten guzik i wiem, że mi ktoś pomoże. Ta usługa jest proponowana dla wszystkich, którzy są w ciężkich sytuacjach zdrowotnych i potrzebują albo chcą mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że naciskając na ten guzik wzywają zaraz pomoc. Usługa działa już od dzisiaj, powiedzmy też w każdym mieście w Polsce. Tylko polega to na tym, żeby ta osoba dostała nasz system, podłączyła go do linii telefonicznej i już może się 24 godziny na dobę z nami skontaktować. Biorąc taką osobę pod opiekę, właśnie staramy się znaleźć tą jedną, te dwie osoby, bo to nie musi być za każdym razem rodzina. Często to też jest taka pomoc sąsiedzka, że my wiemy, że naprawdę w takiej sytuacji podbramkowej, jak coś się stało i nie jesteśmy w stanie nawiązać na przykład kontaktu z tą osobą, zanim wzywamy służby trzecie, To znaczy, na przykład, pogotowie ratunkowe, ktoś tam podchodzi, kto ma klucz i po prostu patrzy, co się stało. Teleopieka to nie tylko pomoc w sytuacjach trudnych, ale również opieka, czuwanie nad tym, żeby właściwie brać lekarstwa. Mamy też taką możliwość, że osoba, która powiedzmy bierze dużo lekarstw i się zapomina, tak, żeby brać te lekarstwa punktualnie, możemy ją wyposażyć w skrzyneczkę, która jest podzielona na 7 dni tygodnia, rano, wieczór, rano, wieczór. Rodzina może na przykład w tej skrzyneczce przygotować lekarstwa i wiemy, że ta osoba musi te lekarstwa wziąć, a my wiemy powiedzmy, że ona o 8 rano i o 19 wieczorem powinna zażyć te lekarstwa. W tym momencie, jak ona O 8.01 nie otworzy tej skrzyneczki, to my dostajemy zaraz informację, słuchaj, pani Ania nie wzięła swoich lekarstw i tak jak przed tym słyszeliśmy się, automatycznie łączymy się z tym podopiecznym i pani Ani, pani dzisiaj zapomniała wziąć swój lekarstw, proszę wziąć dwie różowe i jedną białą. Ta skrzyneczka jest też podłączona do tego urządzenia do tego telefonicznego. Systemu. Tak, i tutaj nie ma żadnych kabli. Ta skrzyneczka jest na przykład, stoi sobie koło łóżeczka. tak? ona też jest tak samo jak guzik, między guzikiem, a między naszym skrzyneczką też nie ma żadnego kabla. Dokładnie tak samo to działa. Tak jak ona po prostu nie weźmie tych lekarstw, to my automatycznie wiemy i łączymy się przez tą skrzyneczkę i rozmawiamy z tą osobą, pytamy się dlaczego tak się stało. Jest jeszcze wiele różnych opcji, które możemy w drugim kroku wdrożyć. na przykład mata kontaktowa. Działa to tak, że umawiamy się z osobą, że ona codziennie rano o 8 wstaje. Kładziemy matę kontaktową, która też jest połączona w ten cały system W tym momencie, jak to osoba o 8.01 nie nadepnie na tą matę, no to niestety dostanie pobudkę z naszej strony. Na początek zaczynamy z tymi formami usługi, aczkolwiek mamy oczywiście dużo, dużo opcji na przyszłość do zaoferowania dodatkowo naszym klientom. Teleopieka Anioł Stróż, ile kosztuje miesięcznie? Jednorazowy koszt instalacji i aktywizacji usługi kosztuje 100 zł, miesięcznie kosztuje ta usługa 70 zł. My nie mamy żadnych umów wiążących, każdy może się wypowiedzieć 7 dni do końca bieżącego miesiąca z usługi. Także nie ma tutaj jakichś zobowiązań, że na rok, na dwa, trzy lata? Nie, nie ma żadnych. Nasza filozofia jest taka, jak ktoś potrzebuje tą usługę, to może z tej usługi skorzystać. Jak już tej usługi nie chce, to oddaje tą skrzyneczkę i kończymy współpracę. Teleopieka, guzik życia to propozycja w Poznaniu, ale swoim zasięgiem może objąć Wielkopolskę, nawet cały kraj. Tak, cieszymy się, że udało nam się zrealizować właśnie tą formę teleopieki w Poznaniu, bo przez pozytywną ocenę miasta i przez bardzo bliską współpracę z Fundacją SIK udało nam się dla kilkadziesięciu najuboższych osób w Poznaniu zaoferować tą usługę przez następne miesiące Nieodpłatnie. Fundacja SIG organizuje opiekę środowiskową i opiekę dochodzącą dla osób potrzebujących pomocy na terenie Poznania. Osoby zainteresowane bezpłatną usługą powinny skontaktować się z naszą firmą GKT Service pod numerem telefonu: 061 662 1081. Od godziny 9 do godziny osiemnastej. Również na stronie internetowej pod www.guzikżycia.pl można dostać dodatkowe informacje o naszej firmie i usługach, jakie proponujemy. Osoby zainteresowane zobaczeniem tego systemu na żywo zapraszam do siedziby naszej firmy przy ulicy Jugosłowiańskiej 3 w Poznaniu w każdy wtorek o godzinie osiemnastej. Michał Gomola. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.